Jest środa, 29 kwietnia, minęła godzina 23. Kamil Olak, dobry wieczór. Zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Czy Paulina Hennik-Kloska i Jolanta Sobierańska-Grenda mogą spać spokojnie? Jutro decyzja Sejmu w sprawie ich przyszłości. Posłowie zagłosują nad wotum nieufności wobec ministry klimatu i szefowej resortu zdrowia. Jest zielone światło dla uchylenia immunitetu Antoniemu Macierewiczowi. Sejmowa Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i immunitetowych poparła dziś wniosek prokuratury w tej sprawie. Strażacy w całej Polsce mają ręce pełne roboty. Zagrożenie pożarowe jest wysokie, a zgłoszeń o płonących łąkach czy pastwiskach przybywa każdego dnia. Sprawdzimy, jakie są prognozy na najbliższe tygodnie. Czas na szczegóły. Suma wydarzeń to będzie duży test dla koalicji rządowej. Jutro Sejm zagłosuje nad dwoma wnioskami o wotum nieufności. Waży się przeszłość ministry klimatu Pauliny Hennik-Kloski. Oraz szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Ględy. Wniosek opozycji o usunięcie tej pierwszej uzasadniał Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości. Zafiksowanie się na religii klimatycznej, z którym mamy do czynienia w przypadku rządu Donalda Tuska, a której twarzą tego procesu jest Henning Kloska, powoduje, że ceny energii w Polsce są dużo, dużo wyższe. Są dwukrotnie wyższe niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. To jest droga donikąd. Henning Kloska jest fatalnym ministrem. Środowiska powinna odejść jak najszybciej to Politycy Polski 2050 skłaniają się ku głosowaniu przeciwko wotum nieufności dla ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennik-Kloski. Szefowa resortu popiera bowiem postulaty klubu parlamentarnego Polski 2050 dotyczące włączenia małpek, czyli małych opakowań wysokoprocentowego alkoholu do systemu kaucyjnego. We wrześniu projekt ustawy w tej sprawie trafił do wykazu prac rządu. Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia pozytywnie ocenia przebieg spotkań ministry Chemnik-Kloski z Klubem Polski 2050. Myślę, że damy jej ostrożny kredyt zaufania. Zdecydowała się spełnić nasze oczekiwanie, przyjść na nasze zaproszenie do Sejmu, spełnić nasze warunki. Mieliśmy dwa, zdecydowała, że je spełni, więc ja myślę o tym w sposób spokojny. Również posłowie PSL-u wypowiadają się w tonie pozwalającym zachować optymizm ministrze chemnik klosce Spokojna o swój los może być też raczej ministra zdrowia. Poseł PSL-u Adam Dziedzic mówił na naszej antenie, że mimo zastrzeżeń do funkcjonowania służby zdrowia, ludowcy będą nie będą głosowali za odwołaniem szefowej resortu zdrowia. Powiem szczerze, no nie bardzo widzę te działania pani minister. Ktoś oczywiście powie, no to raptem dziewięć miesięcy. Jestem w święcie przekonany. Że pan premier Donald Tusk liczył z całą pewnością, że będzie to dynamiczne działanie, ale niestety takie nie jest. I w tym obszarze od razu mówię: nie tylko ja jestem przeciwny, ale Polskie Stronnictwo Ludowe, że w tej formule dzisiaj cięcia w kierunku pacjentów nie powinny mieć miejsca, bo to jest jakaś głupota. Głosowania zaplanowano na jutro. Premier Donald Tusk zapowiedział, że głosowanie w sprawie WETA będzie testem koalicji lojalności i solidarności. Pozostajemy w parlamencie. Sejmowa Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych poparła wniosek o uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi. 17 lutego złożył go prokurator regionalny w Warszawie. Sprawa dotyczy znieważenia przez posła PiS w trakcie obrad kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego oraz pomówienia jego członków. Poseł miał nazywać te osoby agentami rosyjskimi, a ponadto pomówił ich o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Członkini Sejmowej Komisji Regulaminowej Maria Koźlakiewicz wyjaśniała, że podczas posiedzenia komisji poseł Macierewicz próbował bezskutecznie tłumaczyć swoją wypowiedź. Jednym z argumentów obrony posła Macierewicza było wskazywanie, że w swojej wypowiedzi użył on określenia, cytuję, kierownictwo SKW, nie podając konkretnych nazwisk, a więc nie jest jasne do kogo dokładnie odnosiły się te słowa. Wielu członków komisji uznało tę argumentację za nieprzekonowującą. Po przeprowadzeniu dyskusji oraz rozważeniu wszystkich okoliczności Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych wnosi o wyrażenie przez Sejm zgody na uchylenie immunitetu posłowi Antoniemu Macierewiczowi. A w powyższej sprawie chodzi o szefa służby kontrwywiadu wojskowego generała Jarosława Strużyka oraz jego zastępców pułkownika Krzysztofa Dusza i pułkownika Artura Pluto. Łukasz Mejza, wykluczony z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. O tym, że kontrowersyjny poseł przestał być członkiem tego gremium, poinformował rzecznik PiSu Rafał Bohemek, podkreślając, że nie był on nigdy członkiem tej partii. Posłanka PiSu, Małgorzata Golińska, nie ukrywała na naszej ampenie, że z tej decyzji się cieszy. Poseł nie rokował poprawy, oceniła parlamentarzystka. Jeżeli zdarza się panu raz zrobić jakiś błąd, no to wyciąga pan z tego wnioski i stara się nie popełnić. Błędów. Jeśli robi pan błąd po raz drugi i po raz trzeci, ja nie mówię, że powtarza, ale jakby wchodzi się w nowe obszary, jednocześnie widzi się, że normy społeczne są troszkę inne niż to, co się prezentuje, no to należy wziąć pod uwagę jeżeli poseł nie wyciągał wniosków, no to myślę, że wykazywał się swego rodzaju butą i skończyła się cierpliwość. Prawo i Sprawiedliwość powinno wykluczyć Łukasza Mejze dużo wcześniej, stwierdził na naszej mp -nie Piotr Strach z Polski 2050. Wydaje mi się, że akurat w przypadku posła Mejzy jest dużo więcej rzeczy, które można mu zarzucić niż akurat uczestnictwo w tych frików. To mnie trochę dziwi, że PiS powinien tego posła wydalić z innych, naprawdę bardziej takich etycznych powodów, a nie z powodu jakiegoś show. I to jest trochę smutne. Obraz kryzysu moralnego. Tak z kolei obecność Łukasza Mejzy w polityce ocenił politolog Andrzej Zybał. To jest człowiek, który ma też postępowania prokuratorskie. To jest człowiek, który... Pozyskiwał fundusze unijne i kiepsko się z nich rozliczał i tam bodajże była sprawa sądowa. To o czym praca donosiła to wyglądało bardzo źle z jego perspektywy. W ogóle też można zadać pytanie czemu tak długo i czemu w ogóle taki człowiek wylądował w największym klubie opozycyjnym. No, świetnie, gdy był poza polityką. To jest taki obraz polskiej polityki, potężnego kryzysu moralnego. Kontrowersje wokół Łukasza Mejsy dotyczą między innymi wielokrotnego przekraczania prędkości na drogach przez posła oraz jego budzących wątpliwość przedsięwzięć biznesowych. W kwietniu 2025 roku prokuratura okręgowa w Zielonej Górze skierowała przeciwko niemu do sądu akt oskarżenia w związku z zarzutami podawania nieprawdy, a także zatajenia informacji w oświadczeniach majątkowych. Bliscy, przyjaciele, samorządowcy i politycy pożegnali posła Łukasza Litewkę. W pogrzebie tłumnie uczestniczyli też mieszkańcy Sosnowca. Parlamentarzysta zginął w zeszły czwartek w wypadku drogowym. Miał 36 lat. Mszę żałobną w kościele pod wezwaniem św. Joachima odprawił biskup Artur Ważny, który w homilii mówił, że źródłem dobra Łukasza Litewki była rodzina. Rodzice i dziadkowie nauczyli go wrażliwości, szacunku i uważności na drugiego człowieka. To lekcja dla wszystkich. Panie Łukasz, Bracie, idź tam, gdzie nie ma już podziałów na naszych i waszych. Zostawiasz nas z pustką, która przejmująco boli, ale i z misją, by nie pozwolić zgasnąć temu płomieniowi dobra, który w nas wznieciłeś. Ludzie, którzy przyszli pożegnać parlamentarzystę, byli wdzięczni za jego dobroć. Odszedł człowiek, który ponad podziałami próbował pomóc najsłabszym. Brak słów. Był osobą, która jest odważna, ma odwagę działać. Pierwszy raz w życiu byłam dumna, że mogę kogoś głos oddać, takiego dobrego człowieka. Poseł Łukasz Litewka Został na cmentarzu w Sosnowcu. Anna Orzeł, Polskie Radio. Suma wydarzeń. Informacje ze świata. Rosyjskie media obszernie informują o polsko-białoruskiej wymianie więźniów. Wspominają nazwisko uwolnionego wczoraj działacza polskiej mniejszości i dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Koncentrują się jednak na powrocie do domu rosyjskiego archeologa Aleksandra Butjagina. Rosyjskie media państwowe przypominają, że Aleksandr Butiagin został zatrzymany w Polsce na wniosek Ukrainy. Kijów zarzuca rosyjskiemu archeologowi nielegalne prowadzenie prac na okupowanym przez Rosję Krymie i zniszczenie stanowiska archeologicznego. Polski sąd zezwolił na wydanie Butiagina Ukrainy, a ponieważ adwokaci złożyli odwołanie, to czekał w areszcie na kolejną decyzję sądu. Rosyjskie media państwowe podały, że uwolnienie Butiagina to efekt starań i współpracy FSB z białoruskim KGB. Część rosyjskich mediów związanych z Kremlem w ogóle nie wspomniała. Miała o uwolnieniu więźnia politycznego łukaszenkowskiego reżimu Andrzeja Poczobuta. Dziennik Komersant wymienił nazwisko Andrzeja Poczobuta podkreślając, że na granicy Polski powitał go premier Donald Tusk. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Donald Trump zaangażował się w uwolnienie Andrzeja Poczobuta ze względu na potencjalne korzyści gospodarcze, które może dać Stanom Zjednoczonym współpraca z Mińskiem. Mówił natomiast były ambasador Polski na Białorusi Leszek Szerepka. Dyplomata odniósł się do roli, jaką odegrały Stany Zjednoczone we wczorajszym uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. Leszek Szerepka powiedział na ampenie Polskiego Rebia dla Zagranicy, że jedną z konkretnych korzyści dla USA może być możliwość importu nawozów. Z uwagi to, że strona amerykańska teraz coraz częściej patrzy na pryzmat polityki zagranicznej poprzez korzyści finansowe i gospodarcze, to trzeba się zastanowić, jakie korzyści może strona amerykańska uzyskać poprzez rozwój bliższych kontaktów z reżimem Łukaszenki. Tutaj no, mi się nasuwa na myśli tylko jedna rzecz, nawozy. I to zarówno nawozy potasowe, jak i nawozy azotowe, co na Białoruskie ma dość duże możliwości eksportowe. Specjalny wysłannik USA do spraw Białorusi John Cole poinformował, że Donald Trump działał w sprawie Andrzeja Poczobuta na prośbę prezydenta Polski. Polsko-białoruski dziennikarz został przez białoruski reżim oskarżony o działanie na szkodę Białorusi i propagowanie nazizmu. Został skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Donald Trump powiedział, że poprosił Władimira Putina o mały rozejm w wojnie w Ukrainie. Prezydent USA rozmawiał telefonicznie z przywódcą Rosji. Według Kremla rozmowa trwała półtorej godziny. O szczegółach prosto z Waszyngtonu. Marek Wałkuski.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 Unijne fundusze wkrótce popłyną na Węgry, napisał na portalu X przeszły węgierski premier po spotkaniu z szefową Komisji Europejskiej. Rozmowy dotyczyły zablokowanych funduszy zarządów Wiktora Orbana. Przyczyną wstrzymania wypłat były zarzuty korupcyjne, a także łamanie praworządności. Suma, na którą czeka Budapeszt to 17 miliardów euro. Relacja Beaty Płomeckiej. Peter Modziar powiedział węgierskiemu dziennikarzowi, że rozmowa z szefową komisji była konstruktywna. Moją prośbę o komentarz odrzucił. Później na portalu X napisał, że wróci do Brukseli już jako premier, by po 24 maja uzgodnić porozumienie z komisją, by Węgry jak najszybciej otrzymały unijne fundusze. Zapewnił, że już wkrótce ożywią one węgierską gospodarkę, a przewodnicząca komisji napisała po rozmowach, że dotyczyły one niezbędnych kroków do odblokowania unijnych pieniędzy. Zapowiedziała wsparcie dla rozwiązania problemów i bliską współpracę. Z zablokowanych 17 miliardów euro 10 miliardów musi być wydane do sierpnia. W przeciwnym razie te pieniądze przepadną. Beata Płomecka, Polskie Radio Bruksela. Zjednoczone emiraty Arabskie odeszły z OPEC, czyli najważniejszej organizacji zrzeszającej producentów ropy naftowej. To osłabia zdolność grupy do kontrolowania cen ropy w czasie kryzysu wywołanego wojną z Iranem. Analitycy oceniają, że natychmiastowy wpływ na rynek może być ograniczony, bo eksport przez ciśnienie Ormus i tak jest mocno zakłócony. O szczegółach Wojciech Cegierski z redakcji międzynarodowej Polskiego Radia 24. Emiraty 1 maja zakończą prawie 60 lat członkostwa w organizacji. Abu Zabi od dawna było niezadowolone z limitów wydobycia, bo inwestowało w zwiększenie mocy produkcyjnych i chciało sprzedawać więcej ropy. Wyjście oznacza, że po ustaniu zakłóceń w Zatoce Perskiej kraj nie będzie już związany limitami, które miały równoważyć podaż i popyt. W krótkim terminie skutki mogą być niewielkie. Wszystko dlatego, że duża część eksportu ropy z Zatoki nadal jest ograniczona przez kryzys w cieśninie Ormus, ale w dłuższym terminie Emiraty mogą stopniowo zwiększać wydobycie powyżej obecnego limitu około 3,5 miliona baryłek dziennie. To może osłabić dyscyplinę w OPEC+, utrudnić wspólne cięcia i zwiększyć ryzyko walki o udziały w rynku po zakończeniu kryzysu irańskiego. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. OPEC odpowiada za około 40% światowego wydobycia ropy. Udział OPEC+, w światowej podaży ropy, spadł w marcu do 44%, z około 48%, między innymi przez zakłócenia po zamknięciu cieśniny Ormus. MRGPK i rozwijanie projektów gwarantujących bezpieczeństwo surowcowe w Europie Środkowej to najważniejsze zagadnienia, wokół których toczyły się rozmowy podczas drugiego dnia szczytu inicjatywy Trójmorza. W chorwackim Dubrowniku pojawił się minister energii Miłosz Motyka. Wziął udział w rozmowach poświęconych m.in. rozwojowi energetyki jądrowej, dywersyfikacji dostaw gazu i roli LMGi, czy modernizacji sieci przesyłowych. Minister Motyka w Dubrowniku spotkał się z sekretarzem USA do spraw energii, Omówiono ważne dla rozwoju. Rozwoju tego sektora zagadnienia przekazał Polskiemu Radiu Rzecznik Ministra Grzegorz Łaguna. Rozmowa koncentrowała się na rozwoju infrastruktury gazowej oraz energetyce jądrowej jako kluczowych elementów dla bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej. Minister motyka podkreślił, że Polska pozostaje w pełnej gotowości, żeby pomóc krajom regionu w odejściu od rosyjskich węglowodorów, także Węgrom. Wydarzeniem towarzyszącym szczytowi Trójmorza było forum gospodarcze. Polskę reprezentowało 50 biznesmenów z różnych branż, od firm technologicznych, z branży IP, aż po spółki z sektora energetycznego i infrastruktury. Infrastrukturalnego. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Wójt gminy Stara Kornica na Mazowszu została zaatakowana nożem. Beata Jerzman trafiła do szpitala wojewódzkiego w Siedlcach. Kobieta jest w stanie stabilnym, ale przejdzie operację. Do ataku doszło około godziny 16.00, potwierdza Polskiemu Radio Rzeczniczka Policji w Łosicach Weronika Wujek. 42-letni mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem wójta gminy Stara Kornica. Kobieta z obrażeniami ciała została przetransportowana lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala. Sprawca był trzeźwy.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 Przedsiębiorcy z Zakopanego przygotowują się na najazd turystów. W przedłużony weekend w górach może spędzić nawet 100 tysięcy gości. Pod Tatrami zajętych jest około 70% miejsc noclegowych. Większość turystów nie planuje przedłużenia majówki i w górach chce spędzić maksymalnie dwie noce. Średnia cena za dobę w hotelach i pensjonatach, które mają jeszcze wolne miejsca, to około 600 zł za pokój dwuosobowy, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Co nie znaczy, że nie może. Można majówki na Podhalu spędzić już od 200 zł za dobę. Te niższe ceny, no to pokoje w góralskich domostwach gdzieś w kościelisku. Wysoko w Tatrach wciąż panują zimowe warunki. Ostatni spadek temperatur spowodował, że na szlakach powyżej schronisk jest niebezpiecznie, mówi Rafał Mikler, ratownik Topr. Ta cała pokrywa śnieżna zrobiła się takim twardym betonem no i trzeba pamiętać o tym, że każdy upadek, poślizgnięcie może skończyć się tragicznie. Na Kasprowym Wierchu zalega ponad metr śniegu. Do niedzieli dla narciarzy otwarta będzie kolej krzesełkowa w kotle gąsienicowym. To ostatnie miejsce w Polsce z możliwością jazdy na nartach. Zakopane, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Alerty pożarowe niemal w całej Polsce. Straż pożarna alarmuje, że zagrożenie jest duże na przeważającym obszarze kraju. Tylko na północy i częściowo na Mazowszu jest średnia, a na południu i w górach nie występuje. Nadzieje na deszcz możliwe są dopiero po majówce, ale według prognoz opady nie pojawią się w całym kraju i nie będą wystarczająco intensywne, aby problem suszy rozwiązać. Susza, która rozponoszyła się w niemal całej Polsce jest efektem mało deszczowej wiosny. Kwiecień nie rozpieścił nas opadami, mówi Anna.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 Przydałby się taki dłuższy epizod opadowy. Tak niebezpieczna sytuacja pogodowa, związana z suszą i zagrożeniem pożarowym, oznacza, że podczas majówki każdy, kto chce brać udział w pikniku z rozpalonym grillem, spotkaniu przy ognisku czy wycieczkach po lesie, musi zachować wyjątkową ostrożność. Straż Pożarna ostrzega, że w takich warunkach nawet niewielki bodziec energetyczny może doprowadzić do poważnego pożaru. Agata Król, Polskie Radio. A problem dotyczy całej Europy. Eksperci z Europejskiego Programu Obserwacji Ziemi Kopernikus i Światowej Organizacji Meteorologicznej zebrali dane z zeszłego roku, a z ich raportu wynika, że stary kontynent boryka się także z coraz częstszymi pożarami lasów. Z roku na rok większym problemem dużej części Europy staje się też susza, dlatego należy rozwijać repencje i zatrzymywać wodę w środowisku, mówi hydrolog profesor Tomasz Kałuża. Wodę trzeba wszelkimi sposobami zatrzymywać właśnie na te potrzeby tych, tych okresów, kiedy tej wody nam po prostu brakuje. Alternatywą jest to, co wiele krajów już zaczyna na poważnie podejmować, czyli odsalanie wody. I możemy korzystać z, tej, z, tej, z tych wód tutaj, które się pojawiają w postaci opadów. To jest, można powiedzieć, ta, ta, ta najtańsza woda, z której możemy mieć tutaj pożytek. Autorzy raportu o stanie klimatu w Europie zauważają, że średni poziom temperatur na Starym Kontynencie jest to 1,4 stopnia Celsjusza wyższe niż przed epoką przemysłową. Suma wydarzeń informacje kulturalne. Różany ogród i tablica dla twórców kabaretu starszych panów od dziś znajdują się przed budynkiem radiowej trójki w Warszawie. Pomysł powstał dzięki Urszuli Zubek, laureatce ogólnopolskiego konkursu wokalnego stacji Kłótno im. Jeremiego Przybory. Po z jej darowizny pierwszych krzewów róż rozpoczęła się idea stworzenia ogrodu. Naturalnym wyborem stało się miejsce, w którym starsi panowie tworzyli swoje najważniejsze dzieła. Na festiwalu na stacji Kutno otrzymałam taką nagrodę w Bon na Róże. No i zastanawiałam się, no co można zrobić. I tak to się dalej potoczyło, że jesteśmy tutaj dzisiaj pod radiem. I cieszę się, że to się udało i cieszę się, że tyle osób przyszło, że taka wspaniała inicjatywa z tego powstała. Z bratem od lat jeździmy na różne festiwale piosenki. I ta piosenka literacka była najważniejszą dla mnie formą bycia na scenie. Piosenka, piosenka jest, jest dobra na wszystko. Piosenka na, na drogę, drogę za śliską. Piosenka, piosenka na stopę za niską, piosenka pod ci ją, Parararara. Projekt został zrealizowany dzięki współpracy Fundacji Wasowskich i Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy. W dzisiejszej Sumie Wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotował Andrzej Abgarowicz, Kamilolak Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To była Suma Wydarzeń.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 Po reklamie. Mamy 22 minuty po godzinie 23, a przed nami kolejny temat dla Państwa. Wieczór w Polskim Radiu 24. Zbliża się majówka, o tym dość często już spo wspominamy w Polskim Radiu 24. No i pytanie też, o czym w takim razie trzeba pamiętać, żeby na majówkę nie zrobić sobie niepotrzebnego stresu i wydatków. No na przykład o tak zwanych ubezpieczeni ubezpieczeniach last minute na majówkę. O tym na naszej antenie mówili Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego, a rozmawiał z nimi Marek Klapa. Drodzy Państwo, co do zasady... Ubezpieczenie oce posiadaczy pojazdów mechanicznych, zwane potocznie oce komunikacyjnym, jest obowiązkowe. Już. No i dobrze. I teraz yy, kwestia yy, definicji. Bo to, że samochód musimy mieć ubezpieczony, to, to wiemy. Motocykle Motocykl. też. Jeżeli ktoś ma... Ba! Przyczepka. Ma o, o przyczepka. Przyczepka, przyczepka ja, ke kempingowa. Są to pojazdy mechaniczne w rozumieniu ustawy. Drodzy Państwo, to też takie pojazdy podlegają temu obowiązkowi. Panie Damianie, to proszę mi wyjaśnić, jakim cudem w tym katalogu znalazł się, uwaga, muszę zacytować, pojazd, który na pierwszy rzut oka może wydawać się rowerem elektrycznym. O co chodzi i dlaczego oce od roweru mam opłacać? Ja od razu powiem, posługując się przykładem, wychodzimy z budynku Polskiego Radia, idziemy chodnikiem i patrzymy, że coraz więcej pojazdów, które wyglądają z grubsza jak rower, Mhm. Zazwyczaj są to pojazdy oznakowane Przykro to stwierdzić, ale taka prawda Logotypami marek dostarczających e, Posiłki Mkną z olbrzymią prędkością Po chodnikach, po drogach dla rowerów Ale coś nam w wyglądzie tych rowerów nie pasuje Zarówno ta prędkość Jak i te parametry typu waga Rozmiar, bardzo często rozmiar e, No i ta prędkość Bo to jest najważniejsze I wtedy nam przychodzi do głowy taka myśl Że czy aby na pewno To jest rower i stąd nasz wspólny pomysł z siedzącym tutaj kolegą z Biura Rzecznika Finansowego, mhm. żeby o tym powiedzieć, bo istotna też jest rzecz taka, zaraz będziemy mieli okres komunijny i pomysły na prezenty będą różne. Na e-hulajnogi i e-rowery, ale ja teraz postawię kropkę, bo myślę, że Marcin dopowie na pewno... To panie Marcinie, w takim razie pytanie, jak odróżnić e-hulajnogę, e-rower od y, czegoś, od czego musimy już OC zapłacić i co bardziej podlega, nie wiem, pod motocykl elektryczny? Jak to zdefiniować? To tak naprawdę to w, w tej definicji e, prawnej roweru są kluczowe e, dwa elementy, że jest to... E, pojazd poruszany siłą mięśni mhm. i uruchamiany naciskiem na pedały i mający uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny. I to znaczy, że jeśli mamy pojazd, który przyspiesza za pomocą manetki gazu bez konieczności pedałowania i jego osiągi przekraczają 25 km na godzinę, to on nie będzie mógł być uznany za rower. I co też ważne, policjanci mają coraz lepsze, lepsze wyposażenie pozwalające weryfikować właśnie te, te, te parametry, na przykład te, te osiągi, moc i tak dalej. I coraz częściej też wspominają, wspominają o tym, że informują ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, że zidentyfikowali pojazd, który rowerem nie jest i w związku z tym powinien mieć obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej I jeszcze powinien być zarejestrowany a rower z zielonymi e -motorower. tablicami tak dokładnie tak. Motorower, jeśli nawet jeśli to jest e-motorower i spełnia te parametry o których powiedział Marcin to oczywiście ten obowiązek ubezpieczenia pojawia się A mo, użyjmy takiego słowa równolegle z tym że ten pojazd powinien być zarejestrowany e uwaga tutaj od razu odeprę pewien argument w rozmowie z człowiekiem który na co dzień zajmuje się takimi pojazdami Pisze o nich, prowadzi portal specjalistyczny bez podawania nazwy, ale też prowadzi sprzedaż, serwis tych pojazdów. On mówi wprost, na stronach sprzedawców czy na stronach producentów my jesteśmy w stanie znaleźć bez pudła informacje o parametrach technicznych, tej wspomnianej mocy i prędkości, o to o czym Marcin mówił, ale również jesteśmy w stanie znaleźć w postaci pliku PDF świadectwo homologacji. Po co to jest powieszone? No właśnie po to, że już patrząc na taki pojazd, który na przykład chcemy dziecko na komunię kupić, zastanówmy się, czy przypadkiem nie kupujemy pojazdu mechanicznego, do którego prowadzenia trzeba tych, e, tych, tych obowiązków, czyli rejestracji i ubezpieczenia i jeszcze na dodatek... Uprawnienia. Właśnie, dokładnie, bo potem będzie kłopot w razie szkody. Czyli... Karta, kiedyś to była karta motorowerowa, teraz prawo jazdy kategorii AM, jeśli się tak, nie wiem. dokładnie tak. Okej, okay, ale jedziemy na Majówkę, no, nad morze no. na przykład, albo w góry. I tam są takie punkty, gdzie można sobie wypożyczyć taki sprzęt. I to czasami jest nawet fajny pomysł, żeby się tak przemieścić, pozwiedzać, pojeździć po okolicy. Rower elektryczny, wypożyczalnia. Co w sytuacji, co dzieje się w sytuacji, jeżeli takim rowerem elektrycznym... No, tak mówiła nam osoba wynajmująca ten sprzęt, doprowadzimy do jakiejś kolizji. To tak? ja już mówię. Albo kogoś potrącimy. Prawo cywilne m, posługuje się językiem dość specyficznym, hermetycznym, mówi o posiadaczu samoistnym, zależnym i zależnym, dwa rodzaje posiadania, ale y, uprośćmy to. Jeśli ja poruszam się pojazdem, którego nie jestem właścicielem, ale ten pojazd kwalifikuje się, czy jest wprost zaklasyfikowany ze względu na swoje właściwości, do tego, żeby być pojazdem objętym obowiązkiem rejestracji i ubezpieczenia, to ja odpowiadam za to, co robię na drodze tym pojazdem, tak samo jak właściciel, solidarnie, po prostu. To jest ten sam przypadek, o którym wiele razy z panem redaktorem i też z Marcinem rozmawialiśmy tu w studio o tym, że jeśli ja pożyczę od pana samochód mhm. i nie ma tam ubezpieczenia ważnego OC komunikacyjnego, obydwaj mamy problem, a już w przypadku szkody mamy poważny problem bo odpowiadamy solidarnie za tę szkodę. Czyli nawet jeżeli ktoś w takim punkcie wypożyczeń takich pojazdów powiedział mi nie, no to jest rower elektryczny, no proszę pana, nic nie jest potrzebne, ale okaże się w momencie, kiedy dojdzie do nieszczęścia, przyjedzie policja i mówi... Uzna to za e-motorower. Uzna to za e-motorower, no to wówczas Punkt, moje ja problemy, problemy mogą być bardzo poważne. No jeżeli... zwłaszcza jeśli wyrządzimy szkodę, to, to jeśli porozmawiamy z lekarzami, kolokwialnie mówiąc, z sorów, z urazówek, to powiedzą nam, że naprawdę obrażenia spowodowane przez pojazdy typu taka e która nie jest już hulajnogą, czy w ogóle też sama e-hulajnoga, to jest osobny temat, ale i te motorowery, to proszę sobie wyobrazić prędkość 40-50 km na godzinę, poruszają się te pojazdy tyle, to widać, grubo powyżej 30 w każdym razie, razy masa pojazdu i jeszcze na niej masa osoby prowadzącej i siłę uderzenia praw fizyki nie oszukamy. Wtedy za te szkody możemy, nie możemy. Będziemy odpowiadać my sami, jeśli był obowiązek ubezpieczenia. I mamy poważny problem. Mhm. To, to jak już jesteśmy przy, przy hulajnogach, to warto też o zwrócić właśnie. uwagę, że e, ostatnio zmieniły się e, przepisy dotyczące tego, kto może jeździć e, taką hulajnogą i został e, podwyższony, e, wiek powyżej, które, e, podwyższony wiek, podwyższony e, wiek, powyżej którego można Jeździć taką hulajnogą. Dotychczas ze hulajnog mogły korzystać dzieci do 10 roku życia, a teraz od 3 marca to kierowanie hulajnogą elektryczną na drodze publicznej jest dozwolone dopiero po ukończeniu 13 lat. I to znaczy, że po właśnie po teraz, właśnie w czasie tej, tej majówki, pamiętajmy o tym, że dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, nawet pod opieką dorosłego. Natomiast mhm. mogą korzystać z takiej hulajnogi wyłącznie w strefie zamieszkania, na przykład na osiedlowym chodniku, jakiejś drodze wewnętrznej, ale uwaga, znowu, taka jazda musi odbywać się pod nadzorem pełnoletniego opiekuna. Więc tu rzeczywiście pamiętajmy o tym, że jeśli rok temu nasze dziecko 11-letnie jeździło taką hulajnogą, no to w tym roku już nie powinno tego robić. Bardzo ważna informacja, tym bardziej, że jeżeli poza taką strefą zamieszkania dojdzie do jakiejś kolizji, nawet niech ta hulajnoga po prostu zarysuje jakiś samochód zaparkowany na poboczu, to nawet jeżeli mamy ubezpieczenie oce w życiu prywatnym, to nieobowiązkowe, możemy mieć dalej problem. Nie zadziała. Możemy mieć dalej problem, dokładnie tak. Mhm. E, więc no, chyba wniosek będzie taki, drodzy państwo, zwracajmy uwagę tu w kontekście dzieci, w sensie naszych podopiecznych, może tak. Zwracajmy uwagę na to, czego dosiadają, jakich pojazdów. Tu też mowa o jeździe kładem, tak? Jeśli jest pojazdem mechanicznym, dziecko, komunia, kład, bardzo kiepski pomysł. Ale też jeszcze jeden temat, tutaj tam do głowy przyszedł przy okazji tego, bo ostatnio słuchaliśmy, tu oczywiście serdeczne pozdrowienia dla Roberta Opasa i Antka Rzeczkowskiego z Komendy Głównej ze Służb Drogowych. Rozmawialiśmy o przypadku, kiedy młody człowiek zrobił prawo jazdy, to na samochód, ta podstawowa kategoria, i nie dochował tego obowiązku, że musi jeździć przez bodajże 6 miesięcy od momentu uzyskania uprawnień w towarzystwie kogoś dorosłego obok. Mhm. Jeśli tego, tej osoby nie będzie, tego opiekuna, czy tej osoby obok, tej dorosłej z prawem jazdy, to tak, taka podróż jest traktowana jako jazda bez uprawnień. W związku z tym, jeśli dojdzie do szkody, to będzie traktowane jako, jako wyrządzenie szkody pojazdem bez uprawnień, a to oznacza, że ubezpieczyciel oczywiście... Wypłaci, będzie wypłacał poszkodowanym świadczenia i odszkodowania z tytułu tej polisy, ale zwróci się do sprawcy o zwrot. O regres, po prostu. I to samo dotyczy dobrze, że o tym pan wspomniał tak zwanych podwózek, bo jeżeli nam się wydaje, że jedziemy na grilla i mamy takiego świeżo upieczonego kierowcę e, i on będzie robił za tak zwanego Krzysia, bo my e, napiliśmy się na poju wyskokowego, no to wówczas również mamy analogiczną sytuację, to my mamy problem, to tak jakbyśmy prowadzili samochód pod wpływem. Tak, mamy problem i naprawdę apelujemy o zdrowy rozsądek, oczywiście to jest życie, to, to jest wolny czas, to y radość, beztroska, ale ta beztroska no, nie powinna nam przesłonić tego, że e, ryzyka są po to w świecie nas otaczającym, żeby po pierwsze zdać sobie sprawę z tego, że występują, a po drugie je minimalizować, żebyśmy nie musieli ani rozpaczać, ani płacić. Dobrze, powiedzieliśmy o ubezpieczeniach OC, zarówno tych obowiązkowych, jak i nieobowiązkowych, kiedy działają, a kiedy e, nie działają. To w takim razie teraz zupełnie dobrowolne, ale bardzo ważne ubezpieczenie, jeżeli gdziekolwiek się wybieramy, czyli ubezpieczenie NNW. Oczywiście ktoś może powiedzieć, nie, no ja to mam taką kartę EKUS, wyrobiłem sobie w nfz i, i jadę sobie za granicę, ale jednak tutaj trzeba być bardziej przezornym. Panie Marcinie? Tak, bo to są zupełnie, zupełnie różne, różne ubezpieczenia. Jeśli wyjeżdżamy na taką majówkę za granicę, to trzeba pamiętać o tym, żeby kupić sobie takie pełne ubezpieczenie kosztów leczenia oraz kosztów transportu medycznego. Chodzi o to, żebyśmy mieli zagwarantowaną pomoc właśnie w razie, w razie problemów ze zdrowiem. Ja też nieprzypadkowo wspominam o, tych, o tym tra pokrywaniu transportu medycznego, bo to są często niebagatelne koszty. A jednym z takich ważniejszych ograniczeń jest to, że karta Ekus w bardzo, bardzo ograniczonym zakresie pokrywa koszty transportu medycznego do Polski. Tak naprawdę w większości wypadków bardziej przydatna jest ta polisa polisa, polisa turystyczna, która gwarantuje taki transport ze szpitala do domu, oczywiście odpowiednim też rodzajem transportu w zależności od, od stanu zdrowia, bo to też pamiętajmy, że przy poważniejszych urazach, kiedy jest potrzebny transport medyczny, na przykład lotniczy, to są już naprawdę niebagatelne koszty. Mało tego, nawet jeśli mamy proste złamanie nogi w biodrze na przykład i jednak nasz stan pozwala na transport na przykład zwykłymi liniami lotniczymi, to też pamiętajmy, że nie zmieścimy się z tak usztywnioną nogą na jednym miejscu i będziemy musieli zapłacić za, za kilka, kilka miejsc w rejsowym, w rejsowym samolocie i jeszcze, jeszcze dopłacić ekstra za za demontaż, demontaż foteli. Jeśli mamy to ubezpieczenie, to tym wszystkim zajmie się właśnie asystor. I dobrze, że o tym też wspominamy, bo ubezpieczenie ubezpieczeniu nie jest równe. Ktoś może wybrać się tuż za polską granicę, powiedzmy sobie do Czech. Morawy są piękne. Samochód się popsuje. Różne historie się zdarzają. Albo no zdarzy się jakaś kolizja, no nie możemy wrócić już tym samochodem do kraju. I wtedy sobie myślimy, spokojnie, mamy ubezpieczenie asystans. No ale może się okazać, że to jest ubezpieczenie ograniczone jedynie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. To bardzo częsty przypadek i ja myślę, że też w biurze rzecznika finansowego spotykacie się z takimi problemami. Tak, w tak, szczególnie, szczególnie w, na przykład w zapytaniach, w zapytaniach mailowych też osoby, osoby często pytają właśnie o, o, o, tę, o tę kwestię. Natomiast ciężko tu mówić o jakiejś skutecznej interwencji, dlatego że jeśli mamy podpisaną umowę, zgodnie z którą jest to asystans taki podstawowy, no działający tylko w razie, w razie wypadku i to tylko na terenie kraju, bo takie najczęściej są dodawane, że tak powiem, bezpłatnie lub za jakąś symboliczną opłatą nawet do oce komunikacyjnego, to ono z, z oczywistych względów nie, nie będzie działało, dlatego... Warto rzeczywiście sięgnąć po te wyższe pakiety, szczególnie jeśli mamy taką perspektywę i wiemy, że będziemy w ciągu roku jeździli na gdzieś, gdzieś za granicę samochodem, żeby jednak wybrać ten pakiet, który obowiązuje również za granicą, również w przypadku awarii. Tam rzeczywiście w takich najwyższych wariantach są bardzo wysokie limity, na przykład na... Na holowanie, czasem jest to usługa wręcz nielimitowana, więc naprawdę jeśli nie chcemy mieć kłopotów, to warto jednak zainwestować te 150-250 zł rocznie, żeby jednak zagwarantować sobie taką pomoc. Gośćmi Marka Klapy byli Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego. Mamy 29 dzień kwietnia, jeszcze środę, mówię jeszcze, no bo już niebawem północ, dokładnie w tym momencie 39 minut po godzinie 23 mamy, a dzisiejszy wieczorny program w Polskim Radiu 24 przygotowali dla Państwa Andrzej Abgarowicz i Rafał Roślik, zrealizowali Adam Brzeziński i Paweł Chodyna. Przed mikrofonem był z Państwem Maciej Wolny. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę dobrego wieczoru i dobrej, spokojnej nocy. Dobranoc. Powtórka programu. Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Sanocka. Dziś zabieram Państwa do Teatru Polskiego we Wrocławiu, by podziwiać sztukę Władysława. Hasiora. Wystawa zatytułowana Scena Hasiora Don Juan w Teatrze Polskim we Wrocławiu prezentowana jest w Osolineum. Jak połączyć te wszystkie wątki? To pytanie do naszych gości. Witam Panie bardzo serdecznie. Joanna Degler, Teatr Polski we Wrocławiu, a także Uniwersytet Wrocławski, kuratorka wspomnianej wystawy. Dzień dobry. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. i Pani Elżbieta Małecka, kierowniczka Archiwum Teatru Polskiego we Wrocławiu, także kuratorka tej ekspozycji. Dzień dobry. Witam Państwa. To na początek za Zapytam Panie, dlaczego wystawa prezentująca dzieła Władysława Hasiora, które związane są z Teatrem Polskim we Wrocławiu, o czym za chwilę, prezentowane są w Osolineum? Osolineum jest tutaj naszym naturalnym partnerem, ponieważ tak się składa, że zasoby archiwalne nasze teatralne są zarówno w naszym archiwum y, artystycznym, jak i właśnie w Wydziale Dokumentacji Życia Społecznego w Osolineum. I tam jest spora część, taka nawet zwarta kolekcja po działalności klubu 1212, który prowadziła pani Anna Hanowa. On w całości znalazł się, właśnie ten, y, ta dokumentacja w całości znalazła się w Osolineum. Ale nie tylko. Sala, w której prezentujemy tę wystawę, ma swoją tradycję, można powiedzieć, Teatralną, ponieważ tam w latach 90. Grotowski prowadził tak zwane swoje akcje, a, a także w tej sali odbyła się w 1973 roku pierwsza wystawa poświęcona Witkacemu. To nie jest też takie zupełnie nieoczekiwane, można powiedzieć, miejsce. W ogóle nie jest to przypadkowe, absolutnie sztuka i teatr się tutaj wiążą. No właśnie, sztuka plastyczna, sztuki plastyczne, sztuka Władysława Hasiora i teatr dramatyczny, to może niektórych zaskoczyć, że ten artysta awangardowy był również etatowym, chyba możemy tak powiedzieć, scenografem przez jakiś czas w Teatrze Polskim. Jak to się wydarzyło? To jest związane z tym, że w tym okresie, który Hasior był zatrudniony w Teatrze Polskim. Jedynie w Teatrze Polskim we Wrocławiu był zatrudniony na stanowisku scenografa. W tym czasie dyrekcję Teatru Polskiego sprawowali Krystyna Skuszanka i Jerzy Krasowski. I ten okres określa się jako Złotą Erę Teatru Polskiego, ponieważ im udało się wyrwać ten teatr z takiej no dosyć prowincjonalnej pozycji i w okresie, kiedy oni byli właśnie dyrektorami teatru, Teatr Polski był określany jako czołówka wymieniany tuż obok Krakowa. I na czym polegała siła ich dyrekcji? Właśnie na tym, że oni zapraszali wybitnych twórców różnych dziedzin do współpracy z teatrem, Między innymi właśnie artystów plastyków. I w tym okresie, kiedy Hasior tutaj pracował we Wrocławiu, bo on pracował nad rzeźbą, która dzisiaj też jest we Wrocławiu, zaproponowano mu posadę, nie odmówił i dwa lata rzeczywiście pracował w Teatrze Polskim i w tym czasie zrealizował dwa spektakle, w sensie zaprojektował scenografię, między innymi właśnie do Don Juana, który jest głównym tematem naszej wystawy, ale także, jak się okazało w trakcie, kiedy pracowałyśmy nad wystawą, stworzył dwie prace w ramach konkursu, jako nagrody dla szkół w ramach konkursu Młodzież Poznaje Teatr. Mm. I te jego prace, Krajobraz Błękitnej Nadziei i druga praca bez tytułu, ale to jest sztandar, z charakterystycznym Pegazem, którego on określał jako patrona swojej, swojej twórczości, te dwie prace udało się nam wypożyczyć z tych szkół. One przetrwały w tych szkołach od mówimy tutaj o roku 1970 i 71, więc przez tyle lat zostały zachowane, ale nie były w ogóle znane do tej pory i udało się je wypożyczyć ze szkół i po raz pierwszy są prezentowane publicznie właśnie na tej wystawie. W sumie więc mamy na wystawie pięć prac oryginalnych Hasiora. To są trzy sztandary stworzone do Don Juana to są ogromne sztandary. Jeden ma ponad 7 metrów i są co charakterystyczne dla jego twórczości, uszyte z bardzo takich Cennych i niesamowicie reagujących na światło materiałów jak jedwab, futro, aksamit, włosy naturalne i te sztandary po właśnie oświetlone, no, to jest niesamowity efekt, czyli te trzy z Don Juana i te dwie ze szkół, czyli w sumie mamy pięć prac oryginalnych Władysława Hasiora. Wspomniała Pani o Krakowie, o Złotej Erze Teatru Polskiego we Wrocławiu, ale właśnie w Teatrze Krakowskim na przykład Tadeusz Kantor także był scenografem teatrów miejskich i projektował prawda, scenografię dla teatrów repertuarowych, a i w Operze Krakowskiej zdarzyło mu się przygotować operę Don Kichot. No to skoro padło słowo opera, przejdźmy do muzyki. O, o jakiej muzyce wspomniała Pani Joanna? Muzykę do tego przedstawienia stworzył Adam Walaciński, natomiast oratorium organowe wykonał Romuald Sroczyński i właśnie to oratorium zachowało się w naszym archiwum na takich starych taśmach szpulowych. Mm. Pani zna te taśmy i wie, jak one wyglądają. Tak. I udało się, udało się tą jedną taśmę dzięki uprzejmości tutaj naszego Radia Wrocław przegrać tą taśmę i muzyka z tego przedstawienia wita naszych widzów oh. przy samym wejściu i rozbrzmiewa wokół całej sali, więc wchodząc do tej naszej pięknej auli osolineum już jak gdyby wchodzimy po prostu w aurę tego przedstawienia, więc jest to bardzo takie naprawdę niezwykłe, ale oprócz tej muzyki znalazłam w Archiwum Polskiego Radia również kilka takich krótkich audycji, czyli głosy naszych twórców. Właśnie głos profesora, który mówi, jak został zaproszony przez panią Krystynę Skuszankę i przecież nie mógł odmówić, także tak urocze, a także właśnie sam głos Krystyny Skuszanki, jak opowiada o tym czasie, jak właśnie pracowali wtedy we Wrocławiu z Jerzym Krasowskim i też samego reżysera o przedstawieniu. Także te te, te krótkie audycje są również do wysłuchania przez naszych widzów na wystawie, a także jeszcze wracając tutaj do tych sztandarów szkolnych, o których wspomniała Asia, to też tutaj mamy takie niezwykłe spotkanie z panią, która w tamtym czasie była uczennicą jednej z tych szkół wrocławskich technikum budowlanego i miała to szczęście, że spotkała się z Władysławem Hasiorem i on prowadził z nimi warsztaty. Także też żeśmy nagrały tą panią, panią Marię Nawrot, która no, dzieli się tymi swoimi wspomnieniami i powiem, że to było dla nas no, wzruszające. Przecież tematem naszej wystawy jest twórczość Władysława Hasiora, to pokazujemy ją w szerszym w kontekście. takim kontekście ożywienia, takiego niezwykłego ożywienia artystycznego, awangardowego, jakie wówczas przebiegało właśnie we Wrocławiu. Takie cezury naszej wystawy to jest to są lata 1965-1975, ponieważ wtedy można powiedzieć we Wrocławiu po prostu jest ogromne wrzenie. To jest przecież czas, kiedy Tomaszewski już no, odnosi wielkie triumfy nie tylko w kraju, ale jeździ po całym świecie. Z pantomilą I tak? Grotowski się przynosi przecież i, i tutaj działa. Y, działa y, y, Teatr y, Kalambur, który stanowi taką kontrkulturę bardzo wywrotowy wówczas. Y, Różewicz y, już przeprowadza się, prawda, do, do Wrocławia, ale jest także Marianna Bocian jest dróż, więc y, w ogóle w, także w sztukach y, tym, y, gdzieś y, ta, też takiej korespondencji poezji i sztuk plastycznych bardzo dużo się dzieje i My ten kontekst pokazujemy głównie poprzez plakaty, awizje, ale także takie dru druki ulotne, które rozwieszone są po obu stronach sali na ścianach, które mają przypominać takie ściany y, miasta. Y, I one są powieszone w sposób taki nieperfekcyjny, tradycyjną metodą, z pędzlem, klejem i one pozwalają doświadczyć tego ogromnego o właśnie ożywienia artystycznego, które wówczas we Wrocławiu miał miejsce, a poza tym gdzieś tam w, jeszcze w tych przestrzeniach pojawiają się wycinki z gazet codziennych, które wprowadzają kontekst historyczny i kontekst takiego zwykłego życia codziennego. Ale to nie wszystko, bo także pokazujemy niezwykle cenne zbiory z, właśnie z tej kolekcji klubu 1212, mówię, może powiedz. <tryk> y Czem, tak, czym tak. był ten klub? To proszę nam wyjaśnić. Klub 1212, Młodzież Poznaje Teatr. Nazwa 1212 pojawiła się troszeczkę później i jest ona od ilości miejsc, jakie były wtedy na widowni Teatru Polskiego we Wrocławiu. Klub ten prowadziła pani Anna Hannowa do końca lat 90., do, w zasadzie do 2005 roku. Polegało to na tym, że odbywały się konkursy. Młodzież w tamtych czasach przyjeżdżała autokarami z całego Dolnego Śląska oglądać przedstawienia, a następnie ze swoimi po prostu polonistami bądź opiekunami, którzy prowadzili te kluby w danej szkole. Następnie były, młodzież pisała recenzje, robiła też zdjęcia. Recenzje były wykonywane w różny sposób. Nie było wtedy Dostępne, tak dostępna maszyna do, do pisania, więc młodzież pisała to ręcznie bądź y, różnego typu, ozdobione były rysunkami, pracami plastycznymi różnej materii i też były te zdjęcia i co roku odbywały się konkursy, która szkoła i uczniowie i nauczyciele byli najlepsi i właśnie w tym 70. roku szkoła, która najwięcej dostarczyła prac i były one najciekawsze i najwyżej ocenione przez jury, które po prostu składało się z aktorów, pani Anna Hannowa, także to było zawsze kilka osób i tą nagrodę pierwszą dostało Technikum Budowlane wtedy we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej i Władysław Hasior w ramach swojej pracy etatowej w Teatrze Polskim wykonał taką pracę i ta praca powędrowała właśnie do tej szkoły. A jeszcze tak właśnie wracając do archiwum naszego teatralnego, tak. to ponieważ Hasior był na tym etacie, tak jak żeśmy to wspomniały na samym początku, mhm. zachowała się również jego teczka osobowa. Piękne. Wystawie pokazujemy właśnie kwestionariusz osobowy ze zdjęciem i życiorysem napisanym własną ręką przez Władysława Hasiora. Także to jest taki jeszcze dodatek z archiwum zakładowego tak zwanego. Tak zwanego. Zresztą archiwa zakładowe, skoro padło to, to określenie, teatralne, to jest skarbnica rzeczywiście przepastna od projektów scenograficznych po właśnie takie teczki osobowe, o jakich pani mówi. Zastanawiam się, jak wyglądała współpraca, jeżeli możemy to wiedzieć, Władysława Hasiora z reżyserem, z Jerzym Krasowskim, który reżyserował Don na w 1970 roku w Teatrze Polskim we Wrocławiu, bo kiedy spotykają się tak silne osobowości mamy to plastyczne myślenie Hasiora, no i reżysera Jerzego Krasowskiego, to musi, to musi iskrzyć. Czy mamy jakiś przekaz, Dobra. w jaki sposób odbywała się ta współpraca? Dobra. Mamy. Dobra. To jest tak. Znaczy, najpierw mamy przekaz bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o recenzjach, ponieważ w recenzjach podkreślano, że scenografia w zasadzie no, zdominowała ten spektrum. Trudno czyli, się dziwić. Tak, czyli, że ona była głównym bohaterem. Natomiast wiemy, właśnie w czasie pracy nad wystawą dotarłyśmy do wypowiedzi samego Hasiora, gdzie on jednak stwierdzał, że po, tych, po tym okresie, że no, nie jest predysponowany do tego, żeby pracować na etacie, bo właśnie podporządkowanie się do dominacji jednak reżysera no, nie jest dla niego łatwe. I nie leży w jego naturze po prostu. Tak, on był, no, on był tak, tak silną indywidualnością, a tutaj no, jednak scenografia pełni funkcję pewnej, pewną użyteczną wobec idei reżyserskiej, a u niego ta scenografia urastała do dzieła sztuki samego w sobie. Chociaż oczywiście ona była podkreślane, że ona była bardzo funkcjonalna. Ona była dynamiczna. Tam pewne elementy się przeistaczały w inne. Zresztą te sztandary się obracały. One były, jeden jest dwustronny. Bardzo to ma takie symboliczne znaczenie, bo po jednej stronie jest postać czarna, po drugiej biała i to gdzieś koegzystowało razem z, z treściami, które były w spektaklu z wyborami bohatera Don Juana. Całość też tej scenografii nawiązywała co ciekawe do yy wypraw kosmicznych, ponieważ jesteśmy tuż po lądowaniu człowieka na Księżycu. I te elementy się nie zachowały, ale wiemy ze zdjęć makiety, że główny ten element, czyli grobowiec komandora, on był zaprojektowany w podobny taki, taki sposób przypominający rakietę. Co jeszcze się zachowało? Zachowały się, i bo archiwum, ale także magazyny teatralne są niezwykle cennym zasobem dziedzictwa, można tak. powiedzieć, i tuż przed otwarciem wystawy, kiedy już montowałyśmy e, wszystkie elementy, e, wysłałyśmy zdjęcie, zdjęcie zdjęcia stołu e, z, e, właśnie z Don Juana, na którym e, pewne rekwizyty się znajdowały do naszego magazyniera i on nam przysłał e, zdjęcia tych rekwizytów. Okazało się, że one przetrwały. przetrwały. Czyli mamy dwa kielichy, mamy dzban, które są też zaprojektowane przez Hasiora i wykonane na pewno w pracowniach Teatru Polskiego we Wrocławiu. Co też ciekawe, wiemy z przekazu, że same sztandary Hasior wykonał własnoręcznie, bo on mógł zaprojektować i zlecić. Tak. Pracownią na przykład, bo prawda? Pracownie Pratralnym. dalej funkcjonują przy Teatrze Polskim i wtedy też działały, ale wiemy, że on je wykonał własnoręcznie. Te standardy, może warto tutaj o tym powiedzieć, do tej pory były w Muzeum Miejskim Wrocławia. A w jakim one były e... stanie? Czy one zostały poddane konserwacji na przykład? Musiały zostać w jakiś sposób odtrawione Myśmy je pożyczyli. Z tym założeniem, że te pracownie, przy których no które w sposób ciągły działają w teatrze od początku, one dokonają pewnej konserwacji, oczywiście nie za bardzo inwazyjnej, ponieważ. Nie chodziło tutaj, żeby tak wymuskać te prace Hasiora. One też tego nie potrzebują, bo on z natury tworzył te, te dzieła, które były takie no, chropowate w swoim, takie, takie nie, nie, właśnie sterylne, więc nie, zdecydowaliśmy nie usuwać wszelkich plam. Tylko po prostu zabezpieczyć te, te sztandary tak, żeby one po pierwsze mogły być w ogóle wyeksponowane i żeby przetrwały przez kolejne, kolejne lata, no po prostu taka, taka konieczna konserwacja nastąpiła. Fantastycznie, że nam się udało je wypożyczyć, bo one jednak są już eksponatami Muzeum Miejskiego we Wrocławiu. To jest fascynujące, co Pani opowiadają, bo okazuje się, że tak wiele udało się Paniom odkryć podczas samej realizacji wystawy, ale też ta wystawa wpisuje się w obchody 80-lecia teatru, bo to w tym roku Wasze Święto. Tak, tak. 80 lat teatru to jest rzeczywiście kawał czasu. Rzeczywiście tutaj miałyśmy w pierwszym planie trochę może większą tą wystawę, ale też no, wiadomo jak to jest. Nie, nie zawsze wszystko wychodzi tak, jakby się chciało, ale przede wszystkim chciałyśmy pokazać jakiś kawałek, element, fragment, bo nie da się 80 lat teatru pokazać w jednej sali. To jest po prostu niemożliwe. Dlatego tutaj rzeczywiście skupiłyśmy się na tym takim czasie, w którym bardzo dużo się działo pod każdym względem, bo to nie tylko tutaj nasz teatr, ale tak jak Kasia wspomniała wcześniej, inne teatry, plastyka, miasto, rzeczywiście Wrocław było, jak, jak czytamy i też znamy z opowieści y, ludzi, którzy po prostu są z tamtego czasu, to bardzo dużo rzeczywiście się działo i nawet ja spotkałam osobę, która widziała i była na tym spektaklu, na Don Juanie, y, i też wspominała właśnie spektakl, y, że bardzo dużo zostało w głowie, ale przede wszystkim te hasiory, czyli mhm. te sztandary zrobiły olbrzymie wrażenie. Nie no wiadomo, gra aktorska, ale. Ale głównie to, jak gdyby było takie najważniejsze. Pierwszy sygnał, Hasior. Jeżeli będą Państwo we Wrocławiu, polecamy bardzo serdecznie w Solineum wystawa zatytułowana Scena Hasiora. Don Juan w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Pięknie Paniom dziękuję za tę opowieść. Naszymi gośćmi były kuratorki wspomnianej wystawy. Pani Elżbieta Małecka, kierowniczka Archiwum Teatru Polskiego we Wrocławiu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I Pani Joanna Degler z Teatru Polskiego we Wrocławiu, również kuratorka tej wystawy, związana również z Uniwersytetem Wrocławskim. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie Katarzyna Sanocka. Do usłyszenia. Powtórka programu.